Witam. Witamy. Jest 23 sierpnia 2005 roku, 21.49. Witamy i witam Was Piotrek Kortes. I Piotr chrzawa Rzeczywiście mamy 23 sierpnia, po małych problemach technicznych. Witamy Was w pierwszym odcinku, pierwszym nadawanym odcinku podcastu Celluloid, w którym będziemy rozmawiać o filmach. Ja myślę, że większość tego, o czym będziemy rozmawiać, poznacie w praniu. Um, wrzucimy Wam też trochę muzyki, trochę polskiej, trochę niepolskiej. Um, coś jeszcze, Piotrek, coś chcesz powiedzieć? Możemy już chyba zacząć mówić w tak mi się wydaje. No słuchaj, przygotowaliśmy tutaj dla Was parę newsów z, z zeszłego tygodnia. Ja, z tego co się dowiedziałem, Krzysztof Krause zamierza realizować swój następny film po Nikiforze. Słyszałeś może coś na temat placy Zbawiciela? Absolutnie nic, Piotr. Absolutnie nic? Absolutnie nic. Słuchaj, no więc według mnie to jest powrót do korzeni Krzysztofa Krause. To jest kino faktu. Uuu. Kino Faktu po podługu, po grach ulicznych. Gry uliczne, gry uliczne, to jest to hasło, które chciałem usłyszeć w Krawzele. No właśnie, gry uliczne i dług to były filmy bardzo do siebie podobne. Bo ta sama ekipa generalnie to realizowała i teraz przymierzają się do zrealizowania filmu o kobiecie, która próbowała zabić własne dzieci i popełnić samobójstwo. A ja, znasz obsadę? Jest, jest, są jakieś szczegóły już na ten temat? Nic, nic. Dopiero, dopiero da, da, zaczynają się przygotować. Na, na razie został zrobiony scenariusz i zamierzają się tym zająć. Według mnie, jak myślisz, czy akurat ten temat w tej chwili jest ludziom potrzebny? Bo to jest e, taki film społecznie zaangażowany. Ja myślę, że bardziej chciałbym zobaczyć takie naprawdę dobre kino sensacyjne Krauzego, niż, niż zaangażowanie w filmie Społeczny. Ja myślę, że on się lepiej, znaczy lepiej by się dla mnie, dla mnie by się lepiej sprawdzał w, w, w takim może nie, nie, nie, nie aż tak bardzo zaangażowanym. Po prostu nie chce być uniwersalny, przecież w momencie, kiedy udowodnił ludziom, że może zrobić film sensacyjny, jakim jest dług, oczywiście na podstawie faktów, a teraz zrealizował kifora i też dostał nagrody, więc generalnie według mnie on po prostu chce być uniwersalnym reżyserem. Ale to uniwersalny nie znaczy najlepszy, ja myślę, że dług to było ja myślę, że dług to była apogeum tego jakby komercyjnego zacięcia Krause'a. Ja myślę, że to dla niego był nie, nie tylko to, że, że, że, że ten film fantastycznie zarobił, on fenomenalnie zarobił. To było tak coś takiego takiego pokazania, to była próba takiego pokazania, że kino, dobre kino komercyjne można połączyć z fajnym kinem sensacyjnym i jeszcze do tego z kinem Faktu, no to było naprawdę, to było coś fantastycznego, Ja liczyłem na to, że on to dalej pociągnie i, no bo coś coś się zaczęło dla mnie przy grach no, ale szkoda, no dla mnie, dla mnie to jest bardziej cenne to, co wtedy tutaj robi. Mi się wydaje, że to co powiedziałeś, że dług to był, to był apogeum, to wydaje mi się, że przez to e, Krzysztof Krause już chyba nic nowego nie chciałby tu powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś, apogeum, więc co nowego można było wymyślić? Trzeba zmienić kierunek. Może trzeba zmienić kierunek, znaczy ja na chę bardzo chętnie zobaczę, ja go szanuję i naprawdę bardzo chętnie bym obejrzał coś, co, co zrobi nowego. No dobrze, no co dalej? Ja trochę zagranicznych newsów. Mam nadzieję, że coś z tego was zainteresuje. News, który jest bardzo mnie bliski. Dreamworks skupiło prawo do gry Splinter Cell, którą ubóstwem nie uwielbiam. Co ciekawe, scenariusz już się albo pisze, albo się napisał. Scenariusz pisze, pisze fazę, który się nazywa Daniel Pine, który uwaga, robi scenariusz do Sam of All Fields na podstawie Clancy'ego, więc powinni się panowie dobrze znać, ponieważ Splinter Cell jest też serią Gieropartą na, na Clancy'i. I to jest facet, co ciekawe, który zaczynał pisząc odcinki do Miami was. więc myślę, że to, to byłoby ciekawe. Piotrek? Nie, ja chyba tutaj mam sprinter. No, wydaje mi się, że te ostatnie... Alon the Dark e, ukazało jasno, że jednak filmy na podstawie gier należą do, do danych. A nie, nie, nie, nie, nie, gdybyś poczytał dokładnie w jakieś profesjonalne portalograch, e, dowiedziałby się, że o, o, o, o, o, o. wszystkie te filmy, które były nie wypałami, to był Uwe Ball tak zwany, także. Tak, słyszałem, słyszałem, on już będzie teraz e, far, far, far Cry. Tak, on wykupił, zdaje się, prawa do wszystkich gier na najbliższe, nie wiem, zlodowacenie i.. Myślę, że to się nigdy nie skończy. Piotrek, coś, coś, coś jeszcze? Słuchaj, no jeżeli już mówiłem na temat tego kina polskiego, no, czyli Placu Zbawiciela, no to warto byłoby może jeszcze też wspomnieć na temat nowego filmu amerykańsko-włosko-polskiego na temat papieża Jana Pawła II. To, czy, czy dobrze pamiętam, że d, tam był jakiś taki, taki ciekawa obsada? Kto, kto jest obsadzony w roli papieża? Jan eee, eee, Wojt. Dobrze, no to, to, jest, to jest to, co pamiętam. Nie, nie wiem, nie wiem, jak to się sprawdzić. czy ty widziałeś Karola? Eee? Eee, nie, nie widziałem. Ja, um... Tak, słuchaj, mam to u siebie na, w domu do obejrzenia, jakoś się tak przymierzam i przymierzam i przymierzyć się nie mogę. Obejrzyj, ludzie płaczą podobno, ja myślę, że powinniśmy. Słuchaj, no, ja bardzo jestem zainteresowany tym papieżem mianem Pawłem II, filmem amerykańsko-włosko-polskim, ze względu na to nie tylko na obsadę, ale również na co, Piotrze? Na to, że to jest film fabularny, kinowy, a jednak jakby na to nie patrzeć, Karol, człowiek, który został papieżem, jest filmem telewizyjnym, który po prostu został wyświetlony w Polsce w kinach, ze względu na to, na tematykę. A oprócz tego, jeszcze Ci powiem, że jeszcze występuje Christopher Lee w roli kardynała no, widziałem, Wyszyńskiego. Widziałem, widziałem to zdjęcie, to było fenomenalne. W roli kardynała Wyszyńskiego i jeszcze Kary Elwes w, w roli młodego Karola Wojtyły. To musi być piękne. Dobra, nie będziemy Was dłużej zanudzać, e, fantastyczny kawałek mamy dla Was przygotowany, Jest absolutnie się w nim zakochałem, przez cały okrągły tydzień go słuchałem. Um, to jest kawałek z MeshupTown.com, jeżeli będziecie mogli e, zobaczcie na naszej stronie jest odnośnik tam po prawej. E, MeshupTown to są e, mashupy, czyli dwie piosenki albo więcej piosenek zmiksowanych razem. E, ten akurat meshup to są The Eagles e, pomieszani z Daft Punkiem. E, e, meshup się nazywa "Victim of the Funk". E, no i możecie sobie teraz go posłuchać. Team of the Funk, DJ Jonah. A teraz, Piotrze, chyba przechodzimy do głównego dania naszego wieczoru, czyli. Wow. czyli szum, Czyli a po angielsku? White Noise. White Noise. White Noise, w którym główną rolę i najprawdopodobniej gwiazdę tego filmu to Michael Keaton. No wspaniale, wspaniale, naprawdę tak się cieszę, że on wreszcie zagrał coś pierwszoplanowego. To nie znaczy, że podobał mi się ten film, ale, Piotrek, no mów. No, według mnie Michael Keaton e, mało go pogrywa, prawda? No, zdecydowanie mało pogrywa. O, e, ostatni raz, kiedy widziałem go w czymś dobrym, to był Batman. No słuchaj, no generalnie w e, filmie Tima Bartona to było jakieś ożywienie. To był e, najlepszy okres życia Michaela Keatona. To jest Batman, Batman druga część i Sogrzuch. O właśnie, co szuka. Ja myślę, że Kiton troszeczkę ja nie wiem, on może nie jest niewykorzystany, on po prostu może nie chce być wykorzystany do naprawdę dobrych filmów. Kiton ma jedną bardzo niewykorzystaną cechę. Keaton jest y, bardzo dobrym aktorem komediowym, ale ja podejrzewam, że on tego nie dostrzega. Zgadzasz się ze mną? Dostrzega, dostrzega. oczywiście, że dostrzega i e, tak jak mówiłem, Sokur on przecież zagrał rolę komediową, ale to nie tylko dlatego. Wszyscy się dziwili, dlaczego wziął go Tim Burton do filmu Batman, a przecież wcześniej on zagrał w tylu filmach komediowych. To było to, czego mi brakowało w Nowym Batmanie. To było, to było troszeczkę to zacięcie komediowe. Bale nie potrafił się znaleźć, znaczy nie inaczej, może nie to, że Bale się nie potrafił znaleźć, on miał tak napisaną rolę, natomiast Bale absolutnie nie był w żaden sposób śmieszny, w przeciwieństwie do Keatona, który jako Batman był autentycznie, czy bardzo często śmieszny. Film został wyreżyserowany przez pana Jeffrey'a Sachsa, którego polecam, którego filmografię polewię, polecam Piotrkowi do analizy. Piotrek, jakieś krótkie uwagi? Generalnie pan zrealizował 24 filmy i oprócz filmu White, no jest kompletnie, nie wiem, nie znam tych tytułów. I, no nie wiem, jakiś Otello, film telewizyjny, Windows nawet się znalazł. Ja myślę, że to jest głównie reżyser telewizyjny i to widać, to, znaczy, to widać w tym filmie, Powiem, zacznę od, zacznę od komplementów. Bardzo podobały mi się zdjęcia momentami. Jeżeli chodzi o scenariusz, to nie będę się wypowiadał, ale powiem, przygotowałem sobie taką krótką przemowę. Bardzo lubiłem jako małe dziecko oglądać Scooby-Doo. Scooby-Doo ma taką pewną konstrukcję. Każdy odcinek wygląda dokładnie tak samo. Jest zagadka, potem jest dużo strachu, dużo biegania, a potem ta zagadka się rozwiązuje. I tutaj w tym filmie wszystko jest to, co było w Scooby-Doo czyli jest zagadka, jest dużo biegania, jest dużo strachu, naprawdę bardzo często bardzo dobrze zrealizowanego. Natomiast, natomiast absolutnie nie ma rozwiązania. Ja absolutnie nie wiem, jeżeli się mnie straszy, no to ja bym chciał się do koń na końcu czegoś dowiedzieć, albo czegoś nauczyć. Yy, bardzo ciekawie jest poprowadzona fabuła do momentu, kiedy trzeba ją wyjaśnić i to jest największy minus. Według mnie jest tak najbardziej e, jasne e, e, e, co? wyjaśnienie. No, brakowało mi tego słowa. Wyjaśnienie jest jak najbardziej jasne. Generalnie chodzi o to w tym filmie, żeby się nie bawić z duchami. O, no to fantastycznie. Ja myślę, że zatrzymaliśmy się na poziomie scooby du też na scenarzystę, bo rozmawialiśmy chwilę, jak leciała piosenka z Piotrkiem, o czym będziemy rozmawiać i wyszło na to, że będziemy rozmawiać, o kitonie. i tak naprawdę... Niech tylko, niech tylko. Najważniejsza rzecz w tym filmie, jaką można tutaj powiedzieć, to to, że był nominowany trailer... A konkretny Zwiastun do Golden Trailers i dostał nominację dla najlepszego Zwiastunu Horror. O, to ciekawe. No, że ja obejrzałem szczerze, powiem szczerze, ja obejrzałem ten film po, po obejrzeniu Zwiastunu. Jest jeszcze coś ciekawego w tym filmie. Poza tym, że według mnie nie, nie pasuje do standardu Scooby-Doo, ten film jakby. Coś, coś zauważyłem oglądając ten film. Rzeczywiście można się w paru miejscach przestraszyć. Ten film wykorzystuje jeden stereotyp. To jest stereotyp szumiącego telewizora, który bardzo często widujemy w horrorach. To jest taki standardowy motyw, który bardzo często się przewija w horrorach. Podobnie jak przerażająca, odłożona słuchawka, która, która bipczy albo, albo dziew, małe dziewczynki ostatnio. Ale nie, nie nie, nie, nie, bo ty mówisz, że to jest przerażające, a według mnie to jest wtórne, dlatego że... Może to było przerażające? Co, wtórność? Nie, nie, po prostu były szumy dziewczynki, kiedy zastosowano je pierwszy raz. Bardzo możliwe. Oglądałeś Ducha? No pewnie, że oglądałem. No właśnie, tam główną ideą to był włączony telewizor o godzinie drugiej w nocy. Jasny klasyk. Mhm. Klasyk, właśnie, czyli od tego się zaczęło. A to, co my tutaj oglądamy, to jest po prostu wtórne i tutaj nie ma nic ciekawego. Nie, ja oczywiście, ja nie, ja nie mówię, że to nie jest wtórne, jasne, tylko e, zauważam, że, że te, te takie stereotypy horrorowe nie, jakby nie ewoluują. Nie nie, nie to jest coś takiego, co jest zamknięte w pewnej przestrzeni z tego się jakby nie da wyjść. Um... A jak ci się podoba Debora Kara Ungara? E, dobrze, będziesz musiał mi powiedzieć, kto to był. No jak, to to była ta kobietka, którą on spotkał u... Bibliotekarka? bibliotekarka? Tak, bibliotekarka. Bibliotekarka, ta, ta dziewczyna, która przewija się przez cały film. Ona pojawia się na, na ekranie u niego i on jest taki zaskoczony, pamiętasz? A no tak, tak, no nie zwróciłem uwagi. A, a nie zwróciłeś uwagi, przecież ona występowała w tylu filmach. Jak to, nie, nie, nie, nie kojarzysz? Nie, nie kojarzysz. Crash na przykład, ona o... gra tam żonę Jamesa Spidera. Naprawdę to ona? Oczywiście, no nie pamiętasz. No. Oczywiście ją filmowano zawsze od tej drugiej strony, kiedy pan James Spider... Od tej lepszej strony. Od tej lepszej strony, właśnie. Więc generalnie, jak, tu, jak dla siebie, tutaj ona się nie nagrała. E, nie, nie nagrała się. No ale ona miała tam kilka takich znaczących scen, w których bardzo przeżywała to swoje, nie wiem, przeżycia wewnętrzne. Wiesz, tego za to jej płacą, ale nie, nie zauważyłem jej. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to znaczy... Już mówiłem o zdjęciach. Wydaje mi się, że zdjęcia w, w horrorach zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Nie przeczytałem wam wniosek pierwszej recenzji nowego filmu Kravena, który... który zdaniem Hollywood Reportera, mogę wrzucić też link na, na stronę, zdaniem Hollywood Reportera jest fantastyczny, ponieważ Kraven, to taka dygresja, Kraven się przesiadł, film się nazywa Red Eye, nawet się przesiadł z horrorów na thrillery, i podobno się przesiadł bardzo skutecznie. Także postaramy się jakoś to albo zobaczyć, albo usłyszeć, albo przeczytać coś o tym i w następny show, show spróbujemy wam coś powiedzieć o tym. To znaczy mi się wydaje, że już w momencie, kiedy on zrealizował krzyki, to już się przesiadł z horrorów na thrillery. No nie do końca. Znaczy wiecie, dla mnie e, różnica między thrillerem, a krzykiem, po no, tfu, między thrillerem a horrorem polega na tym, że w thrillerze e, głównym oponentem jest człowiek, a w horrorze y, potwór albo jakieś zjawisko. Nie, no jasne, to jest takie taki klasyczne rozróżnienie, ja myślę, że się z nim zgadzam, może, może inaczej. Podobno Reda jest bardziej thrillerem niż był nim krzyk, to znaczy jest bardziej y, y, może nie, ja powiem, szukam, jak odpowiem na słowo, to nie jest deszczowiec, to jest taki bardziej, no, film suspensu, no, bardziej taki Bardziej jest więcej tam sensacji takiej, z, z, takim, z takim zawieszonym przerażeniem niż, niż w klasycznych Mnie horrorach. Mnie wydaje, że wielbiciela jego twórczości nie będą czekać na akurat thriller, tylko na kolejną część Freddy'ego Krugera. Może. Znaczy, e, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że ta marka się, się obroni. Ja myślę, że marka Krawena się obroni chyba w każdych warunkach. W każdych warunkach, tak? Nawet wampir z, z, z Brooklynu. No dobra, no może nie, no. No może nie. No nie, może nie w każdych warunkach, ale ja myślę, że, to jest, że to, jest, to, to jest dobra marka. Ja myślę, że to się obroni. No zobaczymy, zresztą zobaczymy. No dobrze. No, słuchajcie, no co tu dużo mówić. Będziemy kończyli, czy jeszcze idziemy dalej? Ja myślę, że będziemy kończyli. Ja, by, by, no, ja, na zakończenie ja... powiem wam najważniejszą chyba ciekawostkę dotyczącą Michaela Kitona. Dawaj Piotr, kiedy go jeszcze potem powie, powiedz, jaką ocenę wystawiasz filmowi? Matko Boska, ocena. To może oceniać będziemy później. Najpierw powiem najważniejszą ciekawostka na temat Michaela Kittona. Mianowicie, Michael Keaton nie nazywa się Michaelem Keatonem. Nie, no fanki w tym momencie spadły im Majtki, nie wiedzą co mają zrobić. Naprawdę się nazywa Michael Douglas. I zmienił sobie nazwisko ze względu na to, że jest zupełnie inny aktor, który również się nazywa Michael Douglas. Rany Boskie, to mnie zaskoczyłeś. No właśnie, ale najciekawsze jest to, że w, y, ludzie każą mu pozdrawiać jego siostrę Diane Keaton i on już nie ma siły mówić, że nie jest z nią spokrewniony i mówi jasne oczywiście. <grym> Pięknie! No dobrze, tym, tym miłym akcentem kończymy. Piotr, będziemy oceniać jeszcze? Słuchajcie, no według mnie ten film jest na dwa z dwoma Was dwoma. Ja myślę, że dałbym dwa plus, bo naprawdę mi się podobały zdjęcie i parę razy podskoczyłem na fotelu, kiedy rzucali we mnie jakimiś duchami. E, dwa plus, trzy mniej. Może zastanowimy się, może coś tam zmienimy. To, był, to było w takim układzie przestraszenie się przez zaskoczenie, a nie przez jakiegoś ducha. No, może i tak. No nic, no dobra. No to w każdym razie się zgadzamy co do oceny. E, teraz e, to, trochę muzyczki. Kurcik e, będzie, będzie leciał, e, a my się z wami żegnamy i do przyszłego tygodnia. Na razie.